Darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Ponad 13% przewagi ma Koalicja Obywatelska nad PiS w najnowszym sondażu wyborczym. Czy po 180 latach zakłady Cygielskiego w Poznaniu czekają zmiany, są wstępne ustalenia po rozmowach ze związkowcami. Za dwie godziny astronauci z misji Artemis II powinni wrócić na Ziemię. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to na koalicję obywatelską zagłosowałoby 35,2% osób, a na PiS Uzy głosowałoby 22% wyborców. Konfederacja uzyskałaby 12,8%. To są wyniki najnowszego sondażu opinia 24. Poparcie powyżej progu wyborczego odnotowały w sondażu jeszcze dwa ugrupowania. Oddanie głosu na nową lewicę zadeklarowało 6,9% badanych, co oznacza wzrost o 0,8 punktu procentowego, natomiast 6,6% respondentów zagłosowałoby na Konfederację Korony Polskiej, co oznacza spadek o 0,6 punktu procentowego. Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych. Nie 4, a 8 przemytniczych balonów wylądowało w województwie warmińsko-mazurskim.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 Zakłady Cegielskiego w Poznaniu mogą przejść duże zmiany. Wśród rozważanych scenariuszy jest połączenie spółki z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Dla części pracowników ma być program dobrowolnych odejść. To wstępne ustalenia po rozmowach z udziałem związkowców i zarządów obu firm. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz mówi, że przeniesienie Cegielskiego z obecnej działki, która nie należy do spółki, może być jedyną szansą na rozwój produkcji.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 Zakłady Cegielskiego działają od 180 lat, produkują m.in. konstrukcje stalowe dla wojska, a wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu zajmują się modernizacją pojazdów opancerzonych, serwisują między innymi czołgi Abrams i Leopard. Druga tura rozmów jeszcze w tym miesiącu. Po godzinie drugiej w nocy astronauci z misji Artemis II powinni wrócić na Ziemię. Ma do tego dojść na Pacyfiku. Ta misja przejdzie do historii. Astronauci oddalili się od Ziemi na ponad 406 tysięcy kilometrów. To dalej niż doleciała załoga Apollo 13 53 lata temu. Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik powiedział Polskiemu Radiu, że lądowanie będzie najtrudniejszym zadaniem w misji.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 Ekspert podkreśla, że astronauci powinni wyjść z kapsuły o własnych siłach, bo nie spędzili dużo czasu w kosmosie. Rzeczywiście astronauci, którzy przebywają na pokładzie chociażby Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w kosmosie mogą przebywać nawet kilka miesięcy. Po takim czasie w stanie mikrograwitacji ciało ludzkie rzeczywiście odzwyczaja się od wysiłku, no ale po kilku dni podróży kosmicznej powinni bez trudu wykonać ten już kolejny krok. Misja Artemis II to próba generalna przed załogowym lotem na Księżyc, do którego ma dojść za dwa lata. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody i ostrzeżenie przed przymrozkami dla całego kraju. W nocy od minus 3 do minus 5 stopni przy gruncie. Lokalnie temperatura może spaść do minus 8. W sobotę na wschodzie słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Początkowo miejscami silne zamglenia ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w dzień od 7 stopni na południu kraju i wschodzie do 13 na zachodzie. Sześć minut po północy. Noc w polskim radiu dwadzieścia cztery. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Powiedzieć, że jutrzejsze negocjacje Iranu i Stanów Zjednoczonych w Islamabadzie, jeśli w ogóle do nich dojdzie, nie będą łatwe, to nie powiedzieć nic. Pakistańskie władze za sukces uznają sam fakt spotkania dwóch stron, które przez ponad miesiąc prowadziły działania wojenne. Stanowiska obu tych stron są jednak skrajnie różne, a na czele delegacji hardlinerzy amerykański wiceprezydent J.D. Vance i przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Gaber-Galibaf. Czy ich spotkanie może się udać? Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w Powiększeniu, w którym dziś porozmawiamy o tym, czy dyplomacja jest w stanie trwale zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie. W studiu Państwa i mój gość Stanisław Starnawski, ekspert Klubu Jagiellońskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Wiemy o tym, że J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, jest już w drodze do Islamabadu. Tymczasem wspomniany przeze mnie y, przewodniczący irańskiego parlamentu dosłownie 4 godziny temu napisał w mediach społecznościowych, że przed rozpoczęciem tych negocjacji muszą być spełnione dwa warunki. Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem oraz uwolnienie zablokowanych irańskich środków. I znowu, wiem, że trudno jest przewidywać w tym momencie cokolwiek, ale czy biorąc pod uwagę chociażby takie stanowisko władz w Iranie, według pana do tych rozmów w ogóle może dojść? Jeśli pani redaktor tak formułuje pytanie, czy może dojść, myślę, że może dojść, to jednak y, był sygnał ze strony Iranu, to znaczy w ogóle zgoda na te, na te rozmowy. Y, to jest też wyraźny sygnał polityczny. No, pamiętajmy też, że... Y,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 przykład rozmów za administracji prezydenta Obamy, sekretarza stanu i ministra spraw zagranicznych, no ale sam fakt, że, że istnieje ten precedens, Coś mówi też o postawie władz irańskich, pomimo pewnej no, twardej, tak jak pani mówi, hardlinerskiej um, narracji. Mówi, że, że no, jest to pewna gotowość na rozmowy, bo dodajmy może do tego wszystkiego, że takie spotkania na wysokim szczeblu nie odbywały się jednak bardziej ze względu na postawę irańską, to znaczy prezydenci amerykańscy, na przykład Barack Obama, oni chcieli prowadzić te, te rozmowy na wysokim szczeblu. Więc wydaje mi się, że jest, pomimo takiej retoryki, która jest też naturalna dla negocjacji, tak wzmacniania swojej pozycji negocjacyjnej. Która pojawia się po obu stronach, która prawda? Która pojawia się po obu mhm. stronach, bo, bo wiceprezydent J.D. Vance również no, tutaj, jak to się, to się ładnie mówi, przed wylotem pokazał kij i marchewkę, to znaczy wypowiadając się tuż przed wylotem, zapowiedział, że z jednej strony oczywiście Stany Zjednoczone z pewną otwartością Odchodzą do tych rozmów, no ale też, e, też należy pamiętać, że, że jeśli, jeśli one się nie powiodą, jeśli nie będzie otwartości do dalszych rozmów, to, e, to ataki e, no, koalicji Stanów Zjednoczonych i Izraela się po prostu nasilą. Tak, on powiedział dokładnie, że jeżeli Iran będzie negocjował w dobrej wierze, to on jest gotowy z Iranem pracować, ale jeśli Irańczycy będą chcieli ograć Amerykanów, to przekonają się, że Stany Zjednoczone nie są tym zainteresowane. Jak pan opisał tę postawę, to stanowisko z jakim Amerykanie idą na te rozmowy? Jak bardzo im zależy na tym, żeby te rozmowy się powiodły? E to jest trudne pytanie. Może przede wszystkim dlatego, że najpierw należy zdefiniować, kim są Amerykanie. I, i z tego, co wiemy, czy z tego, co możemy podejrzewać, możemy podejrzeć ze zasłoną, co się dzieje na przykład w Białym Domu, no, ja bym wnioskował dosyć, dosyć w dosyć zdecydowany sposób, że Amerykanom zależy na tym, żeby się wycofać. Amerykanie, Biały Dom, przede wszystkim prezydent Donald Trump, liczyli, że ta operacja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Czy było jasne, żeby się wycofać wycofać z Iranu, czy żeby zakończyć wycofać wojnę. się z Iranu, żeby mm -hmm. w pewnym sensie, żeby wrócić do status quo ante. To znaczy, e, gdyby, gdyby stworzono możliwości do wycofania się do stanu, w którym ciśnina Ormus jest otwarta, w którym w pewnym sensie wszystko do wraca do stanu sprzed, powiedzmy, dwóch miesięcy, uważam i możemy podejrzewać, że Amerykanie na, taką, na takie rozwiązanie by się zdecydowali, dlatego, że Znając już nieco kulisy podejmowania tej decyzji, no, prezydent Donald Trump był... Z tego, co wiemy, przekonany o tym, że ta operacja będzie szybka, prosta no i nie zakończy się tymi turbulencjami związanymi przede wszystkim no, z ciśniną Ormus i przepływem no, 20% światowej ropy, jak, jak no, wszyscy widzimy, że się zakończyła. tak? Więc zdaje się, że tutaj po prostu no, no, pewne założenia, z którymi strona amerykańska angażowała się w, w ten konflikt, strategia, którą przyjęła, cele strategiczne, no po prostu dosyć drastycznie rozjechały się z tym, co, co, co stronie amerykańskiej u, udało się osiągnąć. Ale jeżeli mielibyśmy wrócić do status quo ante, do tego, co było przed wojną, to jak amerykańska administracja wytłumaczy swoim obywatelom, że ta wojna była w ogóle potrzebna? E, to, jest, e, to jest coś, czym ta administracja ma duże doświadczenie, więc ja bym się nie przejmował tym aż tak bardzo. To znaczy, e, to tutaj Amerykanie mają pewne argumenty znaczy mogą przede wszystkim no mogą liczyć na taką dosyć dosyć agresywną e, narrację polityczną e, b, b prostu administracja może powiedzieć e, osiągnęliśmy miażdżące zwycięstwo taktyczne. Tak? Znaczy, jeśli chodzi o proporcje strat po obu stronach, jeśli chodzi o e, realne zniwelowanie arsenału rakietowego, zdolności do rozwoju mm, broni, czy, czy w ogóle potencjału nuklearnego Iranu, jeśli chodzi o spójność e, e, dowództwa wojskowego i cywilnego Iranu. No tutaj Amerykanie na takim poziomie taktycznym rzeczywiście no, mają sukcesy. Tak, czy mają jest, sukcesy. Bo, bo tego typu retorykę już słyszymy, zwłaszcza z ust Od Pita Hekseta, prawda, sekretarza samego wojny, początku. Tak, że to było miażdżące, już osiągnięte absolutne zwycięstwo. Tylko pytanie, czy to jest przekonujące? Myślę, że tutaj po prostu trzeba zrobić jedno kluczowe rozstrzygnięcie. To znaczy na poziomie taktycznym, na poziomie takim operacyjnym e, za, założonych celów e, które wojskowi zakładają sobie każdego dnia. tak? Myślę, że no, Amerykanie no, nie da się ukryć, yy, zadali bardzo poważne straty yy, potencjałowi irańskiemu przy relatywnie, przy relatywnie niewielkich stratach własnych, jeśli chodzi na przykład o sprzęt. Problem polega, tylko mhm. problem polega na tym, że wszystkie te sukcesy nie doprowadziły w żadnym stopniu tej interwencji zbrojnej do osiągnięcia celów strategicznych czy celów politycznych, który, przy, przy, których podejmowano, przy których podejmowano decyzje o, o tej interwencji czy, czy o, o tej wojnie. Tak? To znaczy Amerykanie mogą wygrywać każdą bitwę, a w pewnym sensie przegrać wojnę. I to jest największy problem Białego Domu w tym momencie. No właśnie, mówi się też o tym, że Iran, który teoretycznie był tym słabszym na, na, tej, na tej przegranej pozycji od początku, sam fakt, że on przetrwał, że ten reżim w Iranie Przetrwał, już świadczy o jego sukcesie, o jego zwycięstwie. Wielu ekspertów też zwraca uwagę na to, że tak naprawdę Iran jest dzisiaj dużo silniejszy niż był przed wojną, właśnie ze względu na to, że pokazał, jak duży ma wpływ na światową gospodarkę przez kontrolę ciśniny Ormus. Geograficznie tu się nic nie zmieniło. Iran zawsze, prawda, miał w swoim zasięgu ciśnienie Ormus, ale tej karty nie wykorzystywał. Teraz to zrobił i okazało się, że to było bardzo skuteczne. To jest bardzo silne stwierdzenie że jest silniejszy niż był wcześniej, no, dlatego, że, że redukcja tego potencjału chociażby militarnego Iranu jest no, rzeczywiście dosyć poważna, ale, ale oczywiście jest tak, jak pani redaktor mówi, mnie się, bardzo trzyma się mnie taki cytat z Henrygo Kissingera, który omówił o wojnie w Wietnamie, amerykańskim zaangażowaniu w wojnę w Wietnamie, kiedy powiedział, że, że takie ta, ta strona mm, silniejsza armii konwencjonalnej, armii amerykańskiej w Wietnamie, no je, yy, żeby wygrać, musi wygrać. Mhm. A w, e, o stronie wietnamskiej, o tej stronie słabszej, partyzanckiej mówił, e, żeby oni wygrali, wystarczy, że nie przegrają. Tak? Mhm. I, I w tym I banale kryje się dokładnie mhm. pewna mądrość i kryje się doskonała analogia. Tak? E, Iran może ponieść dużo większe straty, ale Iran jest gotów te, na poziomie politycznym, gotów te straty ponieść. I jeśli nie zostanie rzucony na kolana, będzie to w, w oczach um, opinii międzynarodowej, w oczach państw regionu, częściowo w oczach samych Amerykanów y, sukces. Jak mhm. duży, to już oczywiście zależy. Ale to będzie sukces. I tak samo z drugiej strony, Amerykanie mogą odnosić z dnia na dzień kolejne, osiągać kolejne cele taktyczne i dalej redukować potencjał militarny Iranu, ale jeśli nie osiągną założonych celów strategicznych, nie, zmiany reżimu powiedzmy, może się okazać, że w, w, oczach, w oczach opinii publicznej, w oczach partnerów międzynarodowych po prostu tę wojnę do jakiegoś stopnia przegrają, przynajmniej wizerunkowo. Nie ulega wątpliwości, że ten potencjał militarny Iranu został znacząco zredukowany, ale też głównym celem, jaki sobie ta administracja wydaje się, że stawiała i o tym mówiło wielu członków tej administracji, nie tylko prezydent Trump, było doprowadzenie do tego, że Iran nie będzie mógł nigdy zbudować broni atomowej. Tymczasem ten wzbogacony uran, te kilkaset kilogramów wzbogaconego uranu do 60%, Cały czas tam jest. Amerykanie nie zgadzają się na to, żeby tam pozostał. Natomiast Irańczycy mówią, to jest nasza sprawa. I to też jest jedna z kwestii, która będzie z pewnością punktem spornym, chociaż tych punktów spornych jest bardzo wiele. To znowu gdzie jest ten sukces? E, amerykański, to mm -hmm. znaczy no, je, Amerykanie odnieśli, cof, cofnęli rozwój potencjału e, i nuklearnego, i militarnego o kilka lat. To, to mm -hmm. są ostrożne szacunki, o których możemy teraz mówić. Jeszcze bardzo wielu rzeczy nie wiemy, ale myślę, że dosyć spokojnie możemy to założyć. Ale oczywiście dokładnie, dokładnie o tym rozmawiamy cały czas, jeśli chodzi o pewne strategiczne cele. Czy to zmiany, zmiany reżimu, czy zablokowanie rozwoju e, nuklearnego, programu nuklearnego, Iranu. No tych, tych sukcesów dokładnie nie ma. tak? To znaczy mieliśmy operację w zeszłym roku w czerwcu, operację Midnight Hammer, która miała, jak już Biały Dom i amerykańska administracja mm, ogłaszała wtedy absolutnie zahamować tego, te rozwój tego programu. Okazało się, że nie zahamowała. Następnie mamy no, tę operację, która Zobaczymy do czego doprowadzi, ale zdaje się, że dokładnie tak jak pani, pani redaktor mówi, również nie, może nie doprowadzić do tego, do, do zahamowania tego programu. I jeszcze dlaczego? Dlatego, że Amerykanie mają inne priorytety, priorytety polityczne. To znaczy wydaje mi się, że na mandat negocjacyjny strony amerykańskiej, samego wiceprezydenta Wansa, trzeba właśnie patrzeć, Głównie przez perspektywę polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, nadchodzących wyborów połówkowych, tak? E, to znaczy Amerykanie, e, zaczęliśmy od tego rozmowę, chcą się wycofać z Iranu. Taka jest teza, którą tutaj dosyć, dosyć mocno stawiam właśnie dlatego, że nie administracja amerykańska nie chce ponosić koszt, dalszych kosztów politycznych tej wojny, dalszych kosztów gospodarczych, które po prostu uderzą w zwłokych Amerykanów, a jak to się mówi, te kwestie bread and butter, takie codzienne, ekonomiczne, te, te kwestie portfelowe, no one mają bardzo duże znaczenie w wyborach, które, które już w tym roku, no mogą zdecydować też o zakresie władzy Donalda Trumpa, tak, dlatego, że mówimy o, do tej pory mówiło się o tym, że e eh, eh. Republikanie, obóz polityczny prezydenta Trumpa straci niższą izbę, izbę reprezentantów, ale zachowa Senat, dlatego że tak te wybory są ułożone, że tylko jedna, co, co te dwa lata, tylko jedna trzecia senatorów rotuje i um, ten wyścig wyborczy jest ułożony tak, że wszystkim od, od półtora roku wydawało się, że Republikanie muszą albo no, na 90% zachowają Senat. W tym momencie zaczynają się rozmowy o tym, że być może demokratom uda się ten Senat odbić. No, a to by znaczyło y, dla Białego Domu i na, no, dla władzy Donalda Trumpa poważne ograniczenie. Dlatego, że jest wiele takich kompetencji, w których prezydent współdziała z Senatem i potrzebuje zgody y, i współpracy Senatu do tego, żeby żeby podejmować decyzje na przykład w zakresie polityki międzynarodowej. A czy to, że J.D. Vance jest na czele tej y, delegacji amerykańskiej według Pana także należy rozpatrywać w szerszym kontekście jego ewentualnych ambicji prezydenckich? On chce być tym, który tę wojnę zakończy? No bo chyba tajemnicą Poli jest, że on fanem jej i też zwolennikiem nie jest. Y być może na to liczy. Ja, gdybym był jego doradcą politycznym, byłbym, obgryzałbym paznokcie ze stresu, dlatego, że wydaje mi się, że jest to raczej, jak to się brzydko mówi, betonowe koło ratunkowe w tej sytuacji. Rzeczywiście, tak jak wiemy z doniesień, chociażby bardzo dobry tekst New York Timesa sprzed dwóch dni, który właśnie opisuje kulisy podejmowania tej decyzji. No, J.D. Vance był tak naprawdę jedyną osobą z gabinetu Donalda Trumpa, która wprost optowała i, i próbowała przekonać e, głośno prezydenta do tego, żeby tej interwencji nie podejmować. On był, on był mm, przeciwnikiem tej interwencji. No i teraz e, jest postawiony na czele tej delegacji e, jako osoba, która musi spróbować to e, tę sytuację uporządkować. No, jest to szalenie trudne. Tak? Te negocjacje będą bardzo wrażliwe. Obie strony no, nie miały kanałów komunikacyjnych, mają absolutnie inne oczekiwania co do wyników tych rozmów, e, więc no wydaje mi się, że jest to, oczywiście gdyby udało się doprowadzić ten, e, ten, e, ten proces do sukcesu, jakiegoś dalszego zawieszenia broni, czy wręcz do pokoju, był to, byłby to pewien sukces, ale też nie wiemy jeszcze, jak doniosły sukces. Tak? Może, może okazało się, że, że no, am koncesje amerykańskie byłyby na tyle duże, że J.D. Vance byłby no, twarzą pewnych, pewnych mm -hmm. ustępstw, tak? byłby osobą, na którą można by w pewnym sensie zrzucić. No, y koszty zawarcia tego porozumienia. No oczywiście, jeśli z drugiej strony te negocjacje się nie powiodą, no to też będzie osobą, która jako najwyższy szef tej, tej, tej delegacji będzie jakąś tam odpowiedzialnością za to obdarzony. Dlatego wydaje mi się, że to jest no, bardzo trudna sytuacja, w której J.D. Vance jest, jest postawiony. Prawdopodobnie nie ma wyboru, prawdopodobnie został wskazany przez Donalda Trumpa jako ta osoba, która no, wcześniej tej wojny nie chciała, no to być może teraz może ją zakończyć. Betonowe koło ratunkowe, to bardzo ciekawa koncepcja. Bardzo pan y, podkreślał to, że jak rozumiem Amerykanom bardzo zależy na tym, żeby y, wycofać się, czyli jak rozumiem, żeby te negocjacje się powiodły, ale czy nie ma pan takiego wrażenia, bo ja przyznaję, że ja trochę mam takie wrażenie, że w ogóle to, że do tego zawieszenia broni doszło, to jest trochę efekt jednego wielkiego nieporozumienia. Bo słyszeliśmy z jednej strony Irańczyków, którzy mówią, mamy swój dziesięciopunktowy plan, propozycję, o której jak rozumiemy, Donald Trump mówi, to jest podstawa workable basis, tak? podstawa do negocjacji, o czym możemy rozmawiać. Ze strony amerykańskiej z kolei słyszymy, że ale absolutnie, my o żadnych dziesięciu punktach nie wiemy, tak jakby oni dostali zupełnie inny przekaz. Czy to znaczy, że w tych kanałach komunikacji, które jak wiemy są skomplikowane, bo te, bo te strony ze sobą nie rozmawiały, coś poszło nie tak, coś się zgubiło? Czy może znowu to pokazuje nam, jak bardzo Amerykanom zależy na tym, żeby tę wojnę przerwać lub w ogóle zakończyć? Tak, wydaje mi się, że to jest jednak sygnał, yy, yy, który... Czy, czy, czy pewien przejaw, e, przejaw, który pokazuje, że Amerykanom zależy na tym, żeby, żeby tę wojnę e, przerwać. E, też jak się analizuje te dwie propozycje, tak, dlatego, że jest propozycja irańska, która gdzieś leży na stole dziesięciopunktowa, jest strona amerykańska piętnastopunktowa. No, no, one są od siebie odległe. <laughs> Trzeba to powiedzieć wprost. One są od siebie odległe, no, dlatego też ten proces ucierania tych stanowisk e, no, przy tak napiętej sytuacji będzie szalenie trudny. E, więc ja bym Powiedział, że tutaj, no, no sam fakt, że, ale trzeba przyznać obie strony, no, przełknęły pewne, pewne problemy. Tak mówimy o dziesięciopunktowym stronie Iranu, co do którego, jak pani redaktor powiedziała, no są pewne nieporozumienia, czy właściwie nie wiemy, jak te, tak naprawdę, jak te obie delegacje się odnoszą do tego planu. Jest kwestia Libanu tak, i, tych, i tych ataków na, na Hezbollah, na, na, na Liban. W, która no nie wiadomo, czy, czy, czy ten zawieszenie broni obejmuje Liban, czy nie obejmuje, no a jednak z, żadna ze stron e, tych, tych rozmów e, nie zerwała. Tak więc wydaje mi się, że tutaj no jest determinacja przynajmniej na tyle duża, żeby, żeby do, tego, do, tego stołu, e, do tego stołu usiąść. To skoro pan wspomniał o Libanie, czy według pana Donald Trump pozwoli Benjaminowi Netanyahu doprowadzić do zerwania tych rozmów, czy też zaprzepaszczenia tych rozmów? No bo znowu wracając do strony irańskiej, prawda? Dla nich sprawa jest jasna. Liban jest częścią tego zawieszenia broni. Dopóki będą trwały ataki izraelskie, to nie mamy o czym rozmawiać. Co, co mogę powiedzieć, tak? No, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że w tym momencie tego typu kluczowe decyzje polityczne, nawet czasem najbliżsi współpracownicy, członkowie gabinetu nie wiedzą, jaka decyzja zostanie podjęta przez, przez pana prezydenta Trumpa. Są sygnały medialne, które prezydent Trump wypuszczał dzisiaj bądź, bądź wczoraj. Mówił o tym, no, że nie jest zadowolony z tego, jak, jak Izrael, co Izrael robi. Nie jest zadowolony z tych ataków na, na Liban, więc wydaje mi myślę, że tam jest też jakaś presja dyplomatyczna na Iran, żeby przynajmniej przez jakiś czas powstrzymać się od takich, takich działań, które też dają po prostu pewną przewagę negocjacyjną Iranowi, tak? no, bo Iran może wtedy się powołać. Jest to punkt, który może, może w negocjacjach podnieść, powiedzieć, że no, tutaj strona amerykańska nie, no, nie, nie, nie respektuje warunków, pod którymi siadamy do tych rozmów. Więc y, ciężko powiedzieć, no, no wiemy skądinąd, że, że y, no, udział administracji Izraela, z kolei samego prezydenta Netanyahu tutaj w, y, w rozpoczęciu tej wojny był prawdopodobnie no, bardzo duży. Także on nie tylko lobbował od wielu, wielu miesięcy za tym, żeby to, y, to uderzenie, y, ten atak wspólny się wydarzył, no ale też też Znamy kulisy e, spotkania w lutym, które no, zdaje się doprowadziło i na którym zostało, e, została podjęta ta decyzja. E, ja tutaj może jeszcze jedną rzecz dodam, dlatego że, że, że mówię, Amerykanie chcą się wycofać e, z Iranu. E, to jest pewien skrót myślowy, tak jak rozpoczęliśmy tę rozmowę. E, kierownictwo polityczne Partii Republikańskiej, sam prezydent Trump, e, prawdopodobnie większość członków. E, gabinetu y, amerykańskiego. To są osoby, które no, ze względu na cenę polityczną, którą ponoszą chcą się wycofać z, z Iranu. Ale nie jest tak, że nie ma stronnictw politycznych czy, czy, czy innych w Stanach Zjednoczonych, które w Iranie chciałyby zostać. Pamiętajmy, że to jest niemal 50 lat i ta kwestia uporządkowania jeśli mogę tak nieładnie powiedzieć y, sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie no, w tym momencie głównym z perspektywy Stanów Zjednoczonych głównym problemem jest Iran no to było, nie chcę powiedzieć marzenie, ale to był plan wielu pokoleń, na przykład republikańskich polityków, tak? którzy, no, którzy uważali, że być może właśnie to uderzenie na Iran może pozwolić na to, żeby ostatecznie wyeliminować pewne problemy, które, które Iran w tym momencie powoduje, bo tutaj Hezbollah, tutaj Hamas i tak, dalej, i, tak dalej. i wszystkie te działania, które sponsorują no, niepokój na, mhm. na Bliskim Wschodzie. wspomniał Pan o tym, że Benjamin Netanyahu lobbował od miesięcy żeby do takiego ataku doszło. John Kerry z kolei, były szef dyplomacji amerykańskiej, mówi, że wielu prezydentów było namawianych przez Netanyahu do tego, i republikańskich, i demokratycznych, żeby taki atak przeprowadzić wspólnie z Izraelem. Nie zgodzili się na to. Dlaczego się Trump zgodził? Z tego, co wiemy, po prostu... Posłuchał i uwierzył w, w, w ocenę, która została mu przedstawiona przez, przez prezydenta Netanyahu. Tak, tak jak mówię, no opieramy się na kilku relacjach, które zdradzają kulisy podejmowania tej decyzji. I z tego, co wiemy, no, pewien opis sytuacji, pewien rozwój, też przewidywany rozwój tej interwencji został prezydentowi. Prezydentowi Trumpowi przedstawiony. Czyli wersja optymistyczna, wersja została optymistyczna przez... która co, co ciekawe została później również e, oceniona przez, e, przez e, amerykańską administrację, przez, e, m, e, przez wojsko, przez Departament Stanu. Została oceniona krytycznie. No ale mimo wszystko Donald Trump zadecydował o, o przeprowadzeniu tej interwencji. Tutaj jest jeden taki. Jeden taki personalny wątek, prawdopodobnie niedoceniany, należy no. pamiętać o tym, że przynajmniej E, jako fakt medialny, nie chcę teraz jakby wnikać, na ile jest to potwierdzona, mm, czy, czy była to poważna próba, ale rzeczywiście Irańczycy grozili e, e, no, politycznym zabójstwem Donalda Trumpa, tak? I to niedawno, jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa lata temu, przed, przed wyborami, e, więc skądinąd wiemy, że Donald Trump po prostu personalnie mm, no, nie jest wielkim fanem Iranu, tak? Więc wydaje mi się, że, że to The takie osobiste... Tak? Tak, tak. Osobiste uprzedzenie, czy pewna osobista historia, no też tutaj po prostu odgrywa pewną rolę. Przypomnijmy, rozmowy irańsko-amerykańskie rozpoczynają się, miejmy nadzieję, że się rozpoczną. Jutro w Islamabadzie wiceprezydent J.D. Vance, który stoi na czele amerykańskiej delegacji, jest już w drodze do Pakistanu. Na czele irańskiej delegacji będzie przewodniczący irańskiego parlamentu Mohamed Bagher Galibaf, ale będzie także szef irańskiej dyplomacji Abbas. A o perspektywach tych rozmów rozmawiałam z panem Stanisławem Starnawskim, ekspertem Klubu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu. I to wszystko w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Świat w Powiększeniu. Powtórka programu.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 burzeń depresyjnych. Czyli krótkowzroczność, która się będzie rozwijała, która jest niezdiagnozowana i jakoś zaniedbamy to, zemści się na trochę innych Dokładnie polach. Dokładnie tak, Czyli zdecydowanie co? tak. Dziecko będzie się gorzej rozwijało, gorzej się uczyło. Tak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 Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Już dziś zapytam, co Państwo sądzą. Tuż po 10 będę rozmawiać z neurobiolożką Patrycją Ściślewską z Uniwersytetu Warszawskiego o tym, dlaczego niewyspany mózg działa jak niewydolne lotnisko.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 Już dzisiaj o 12.30. Autopromocja.